Three, two, one, zero. Masa krytyczna. No Dzień dobry, Martiniechawicz, masa krytyczna, taki Podkaścik, do posłuchania i do zabawy. Kupiłem sobie nowy, nowe słuchawki i jak to zwykle bywa z nowymi rzeczami, są do dupy. Całkiem, do dupy są. Nie podobają mi się wcale, bo szumią i mają takie małe nauszniki. I nie ma słuchawek z dużymi nausznikami. Ja nie wiem, co się porobiło. Ludziom się uszy zmniejszyły. Nie, ja wiem, co się stało, bo teraz pewnie wszystkie słuchawki robią Chińczycy, a oni mają małe uszy. I nie wpadnie im do głowy, że ktoś może mieć większe i mam takie małe i teraz te moje uszy się muszą zmieścić w tych takich małych miseczkach. Yy, ja już teraz wiem jak się czuje kobieta, co kupiła sobie stanik nie tego rozmiaru. No, z tym, że ja to czuję w uszach, a no, one to chyba w czymś innym. Yy... I tutaj wielu ludzi na pewno zastanawia się, jak to jest, kiedy się ma natchnienie. Bo nie zawsze jest natchnienie właśnie. Czasem się coś chce powiedzieć, a czasem się nie chce, bo czasem jest natchnienie, a czasem go nie ma. I dzisiaj na przykład jego nie ma natchnienia tego i już produkuje się, się, się produkuje. się Wszystko się produkuje tak na siłę, tak nerwowo, nerwicowo jest. Nerwicowo. No, i czasy masy krytycznej. Gdzież są te czasy? Gdzie? Te, tej pierwszej masy krytycznej, na którą się wszyscy uwzięli, że ona jest jakaś taka dobra. Nie wiem, na czym jej dobrość polegał. Ja nie potrafię zrozumieć tego fenomenu. O co tu chodzi? chodzi? Nie wiem, może wtedy mi. Nie, to tak jest, rzeczywiście, bo jest tak. Jest takie... Są dwa podejścia. Tak to wyjaśniam. Wyjaśniam. Teraz coś mądrego będzie. Słuchaj, siadaj na dupie. Słuchaj, bierz długopis. No to jest... Notuj. Notuj. Ja mówię. I są dwa podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że człowiek coś robi, bo chce coś zyskać. A teraz jest y, drugie podejście, w którym człowiek coś robi po to, żeby nie stracić. I... To pierwsze podejście owocuje tym, że może wyjść kompletny bez ale może wyjść też coś genialnego zupełnie, bo człowiek jest wolny, is free, freedom. freedom, freedom, Tak, a to drugie, szara, a to drugie podejście no, skutkuje tym, że wychodzą rzeczy średnie, takie fajne, ale takie fajne i tyle. Jest takie okej, okay, ale nic więcej. No i co? No i co? I Nie chcę się dlatego tego uniknąć? Nie wiem. Chyba da się, tylko trzeba wszystko, co się uda, wypieprzyć w ogóle na śmietnik, wyrzucić, zapomnieć, stracić pamięć i amnezji dostać. I, i wtedy robisz wszystko znowu od początku. I to może mieć swoje też plusy. Bo może to mieć swoje minusy takie, że z zawsze, za każdym razem zaczynasz od początku i nigdy niczego nie zrobisz sensownie. Nie zbudujesz nic większego, bo zawsze musisz zacząć od początku, bo wiadomo, że początki są fajne. No i teraz, ale, ale, no to wiem, że to jest fajne jest. Ja bym chciał, żeby wszystko, żebym tak robił, jakby było od początku. Żeby to był zawsze pierwszy raz. Żeby każdy seks z każdą następną panienką był tym pierwszym, tym pierwszym w życiu. Żeby każda miłość była tą pierwszą, tą piękną, po której się już tylko pije, bo się straciło złudzenia. Chciałem tracić złudzenia za każdym razem, jak coś robię. Chciałem być wiecznie idealistą. Eternal sunshine of the spotless mind, that's my dream. I, yy, i tak bym chciał właśnie... w tych słuchawkach to ja nawet nie wiem czy jest za głośno, czy za cicho. Bo mi szumi. Co tak szumi? Co, tak słyszycie to jak tak szumi? Szumi tak, tak szumi, tylko chyba mi tak szumi to nie jest dobrze. No, a w tym czasem rzeczywistość jest taka, że. Jest I nikt nas przed tym nie uchroni, proszę pana, bo tak już jest. I dlatego. Dlatego kombinuję, żeby zacznę robić seriale seriale, Znaczy to nie chodzi o, żeby jak miłość teraz produkowała, chociaż czemu nie, może to by był dobry sposób. Ale, w taki sposób jest lepszy, żeby zamiast robić coś chaotycznie, tu coś dubne, tu coś dubne, tu gdzieś pierdnę, tu gdzieś żygnę, to żeby wziąć, zaplanować sobie i robić seriami, wszystko robić seriami. To ma sens, no ja już ja nie będę już wyważał otwartych drzwi, tylko się napiję tutaj, karmi i zaraz wam wszystko powiem, gdzie jest mój otwieracz. Otwieracz! O, oh, is. Otwieraj się! Może udało się otworzyć otwieraczem, butelkę. I teraz, pijąc, ja już mogę coś opowiadać. Ale dlaczego seryjność jest taka fajna? Ja nie wiem, zapytajcie tych wszystkich idiotów, którzy to oglądają te seriale. Bo nie wiem, bo jest tak, że ludzie tacy są po prostu, no, nie ma się co tutaj obrażać na nich, tylko trzeba robić im seriale. Bo oni lubią seriale, bo się tak bo mam powtarzalność, bo się ciągle dzieje to samo w kółko. No i jak chcecie to samo w kółko, to ja, Martin, potrafię się dostosować do waszego poziomu, że bardzo bo łyknę. Uuu, uh, uh, ups. A umiecie tak zrobić? No, rób się. Kurde, miało gwizdać. Gwizdaj! Gwizdaj! O, prawie było. Uuhu. Jestem genialny znowu. Z oknem chodzą panowie, budują coś, blog ocieplają. No, 21 czerwca oni ocieplają blog. No, dobrze, nie. No. Ej, to ocieplałem blog na przeszłą zimę, bo było za zimno w przeszłej zimie. I teraz ocieplałem, już nauczyć. Dobra, to seriale. Wróćmy do seriali. Więc jak coś robisz, to nie rób tajemnic, że tam coś robisz, a też nie coś razem. Pff. Weź i wymyśl serię. Dlaczego jest seria lepsza? Bo już mówiłem. Bo po pierwsze, ludzie lubią te serie, bo mają ciągle to samo i się przyzwyczajają. Po drugie, z ich punktu widzenia, wiedzą czego się spodziewać. Jak raz przyjdą im się spodoba, to będą wracać. A nie wiem, czy to z ich punktu widzenia. A może jest ich punktu widzenia. A z punktu widzenia twórcy. No to stare, same plusy, same! Bo tak, jak raz wciągniesz ludzi, to będą wciągnięci. I będą przychodzić. co tydzień. Bo to pamiętaj, że serie muszą być regularnie. Będą przychodzić co tydzień. Będą, bo będą chcieli zobaczyć, czy UFO porwie tą, prawda, tą Jane i czy ten Steven okaże się pedałem w końcu i czy matka z, ze swoją matką właśnie, ona, ona się w nim zakocha, bo ona nie wie, że to jest jego matka i pójdą się ruchać i pokażą to wszystko w filmie. I to ludzie wszystko chcą wiedzieć. Dlatego przyjdą co tydzień. No, nawet jak nie przyjdą, to będą sobie oglądać na przykład do takiego Dilberta, bo wiedzą, że Dilbert to jest ten sam Bill, Dilbert jest zawsze sarkastyczny i tego. No, ale no, musi być seria, jakaś seria powtarzająca się, no. Zawsze coś nowego, ale w ramach serii. No i co? I dlaczego to jest dla ciebie? Bo tak, bo mówię, uzależnisz sobie ludzi, powiesz. A po drugie, i bardzo ważne to jest, a jak ktoś zaczyna, to nie wie, bo... Yy, bo, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Bo wszystko się nudzi! No i dlatego warto robić seriami, bo tobie się też nudzi twórcy i nie masz po tym sposobu, jak przestać robić, nie bo to tak, jest tak bez sensu. A serię, możesz sobie zapomnieć serię na tam ileś odcinków, skończysz już, masz jedno całe skończone, a nie tak, że coś zacząłeś, przerwałeś, powie, nie wiesz nikt jak skończyć, nie wiesz kiedy, ble, ble, pff, no, cyk, I nie, nie, to, to jest bez sensu, lepiej zrobić krótsze przerwy, krótsze, krótsze tego. Krótsze serie, ale serie i zamknięte serie, a potem jaki jest plus jeszcze? No, możesz serię wziąć i nagrać całą napłytę DVD i sprzedajesz! Sprzedajesz każdemu, kto chce kupić. A dlaczego ktoś chce kupić? Bo ma całą serię, właśnie odcinkową, więc wszyscy są zadowoleni. Zawsze lepiej robić serię niż chaotyczne kawałki. No, i teraz dopiero się tym nauczyłem, czyli 5 lat za późno. Ja bym wiedział to z początku, to bym wszystko robił inaczej. I teraz, teraz, co by było? Nie wiem, co by było, ale by było fajniej. Dla mnie, a dla ciebie też, bo byś miał serię! Niech żyją serię! Serią! Serią w niego! Serią! I, yy, i teraz, teraz zamyślam, jaką by tu serię zrobić, bo mam pomysł na różne serii. No i tego. A teraz, jak nie ma weny, to co zrobić będzie? O tym powiem. A więc tak naprawdę, uwaga, zdradzą tajemnice twórców. Tak naprawdę, przy tu jest o dźwięk, tak naprawdę to nigdy nie ma weny. Nie ma czegoś takiego, żadne bół. w ogóle nie ma czegoś takiego jak wena, natchnienie, inne pierdoły. Takie coś, to ci się zdarza tylko wtedy, kiedy w ogóle tego nie szukasz, nie oczekujesz i nie wiadomo dlaczego i kiedy i nagle przychodzi. I ważne jest tylko to, żeby wtedy mieć pod ręką ołówek. Albo coś do zapisania, bo jak nie zapamiętasz, to, to ci ucieknie genialna myśl w ogóle nic nie będzie. A jak zapiszesz, albo od razu masz gitarę przy sobie, to bierzesz, zapisujesz i jest. Ale to nie ma co na tym w ogóle bazować. ani liczyć na to, że będzie jakaś wena. Bo na to może się raz w życiu i tyle. To by umarł z głodu każdy, zanim by w ogóle do deny doszło. No więc, uwaga, uwaga, nie ma czegoś takiego ble. I należy sobie to wybić wszystko z dupy. Z głowy, przepraszam. Pomyliło mi się. I należy to wszystko wybić i nie wierzyć w takie bzdury. Tak samo jako te wszystkie pierdoły z ta filma Hollywood, że druga połówka, że jedyna, ta jedyna, ten jedyny i te jedyne i to wszystko jedyne. Pierwsze, najważniejsze zawsze będzie super, no nothing hill w ogóle. Nie ma takich rzeczy, nie ma. Takie rzeczy, co wymyślają ci ludzie, którzy robią serię po to, żeby zarobić na tych seriach. I tyle, ciskałem ludziom, kiedy ludzie sobie mówią, że to nadzieję nam daje w życiu, to takie piękne, wierzmy w to, no i wierzą, tym idą w życie, a potem jest z połowa rozwodów i pff, tyle, co drugi rozwód, bo dlaczego, no bo, bo usłyszeli tych, którzy robili serię, no dobra, to ja jako ten, co robi serię, no właśnie sobie niestety pozbyłem się fajnych klientów na te serie i w ogóle, no jest przykładem serii jest poezja z Bereźna, ale teraz, ponieważ podchodzę inaczej do wielu spraw, już teraz, od teraz, właśnie od wczoraj, to będę teraz robił wszystko inaczej. Postanowiłem więc, że na mojej głównej stronie nawalony.com zrobię sekcję sekcję specjalną. Anarchia. W której będzie same najlepsze W tej sekcji specjalnej jest to sekcja premium, sekcja złota, sekcja dla ludzi, którzy mają mózg nie, to złe było. W sekcji, które mają ludzi, którzy mają mózg! I w tych ludziach się zakochałem po prostu i będę dla nich tylko robić sensowne rzeczy, jakieś rzeczy, których się przykładam. Dlaczego? No bo większość ludzi to jest taka zwykła ciemna hołota, która przychodzi sobie, bo coś jest za darmo. I no, ja lubię tą ciemną hołotę, lubię, albo ja w ogóle ludzi lubię i ludzie, którzy są częścią ciemnej hołoty, też są fajni, no bardzo są fajni, tyle tylko, że to jest strasznie irytujące, jak się coś robi, robisz, robisz, robisz, tworzysz, wymyślasz, piszesz piosenki, śpiewasz, kupujesz mikrofon, nagrywasz, idziesz do studia, robisz, robisz. Większość tego robisz za darmo, bo lubisz robić. No i potem tak myślisz, że no fajnie by było przy okazji mieć jeszcze na piwo i, i myślisz sobie, no ludzie dadzą ściepę, rzucą się, dorzucą, bo jak mają za darmo, bo przecież tyle ludzi na forach mówiło, że gdyby tylko ta muzyka była za darmo, to my byśmy nie piracili, my byśmy sami chętnie dali tym muzykom. No, a teraz potem jak wyszło szydło z worka i walnęło gówno w wentylator, to się okazuje ile dają. Ile dają? Se możesz wejść na stronę na i zobaczyć ile dają. Nic gówno dają po prostu i tyle. A większość tak, większość to tyle daje. Właśnie ile wymieniłem tą substancję daje w poczyście przenośni. Gówno to już by było coś, a oni nie dają nawet gówna w ogóle nic nie dałem, ale chętnie sobie przyjdą. Ja tam Przyjdą sobie posłuchać, poczytać, poglądać, w ogóle wszystko. Więcej jeszcze, jeszcze mi doradzą, jak to lepiej robić. Doradzą mi i powiedzą, że Martin, powinieneś przyłożyć się do tego, a nie lekceważyć odbiorców. Powinieneś spędzić dwa tygodnie gdzieś i dopracować ten filmik. A ta piosenka, tu się pomyliłeś, widzisz, tutaj nie nagrywa od razu, jak Wymyślisz tylko poćwicz, ćwisz godzinami, po co najmniej 10 godzin ćwiczenia, potem dopiero możesz nagrywać, a my łaskawie przyjdziemy i napiszemy Ci komentarz, że nam się to średnio podobało. No, więc Ci ludzie, no to dla nich to się już nie chce robić. I wymyśliłem, że oni sobie będą przy okazji, jakieś resztki ze stołu spadną, ale najważniejsze rzeczy, takie kreatywne, takie, co naprawdę wymyślam, coś mi się chce, takie, to ja będę pokazywać, nie każdemu, bo się wstydzę, będę pokazywać tylko temu, kto... To kto, kto się odwdzięczał w jakiś tam sposób. Na przykład kupił moje płyty, albo dał chociaż 5 złotych na stronę przez stronę, albo, albo kogo, kogo lubię i go sam dopiszę, albo ktoś też do mnie... Nie, nie, no, różni. W każdym razie e, nazywam tych ludzi, tych zasłużonych, nazywam ich mecenasami sztuki nieprofesjonalnej. Teraz. Są to ludzie, dzięki którym taka sztuka istnieje. To są ludzie, którzy są czymś w rodzaju Unii Europejskiej z tym, że, że ludźmi, no. I bodają, tak, prawda, dają i ja mogę coś I, i, i, i, i właśnie dla właśnie nazwałem ich ludzi, tych ludzi też, nie, właściwie ten rodzaj ludzi, którzy wiedzą, że nic nie jest za darmo, że to wszystko wymyślanie, tworzenie, coś tam wymaga wysiłku, pracy, czasu, wszystko, to ty ci ludzie, Przecież nie też coś sami robią w życiu i coś tworzą. I dlatego wiedzą, że to nie dzieje się samo z siebie automatycznie, za darmo, nic nie jest, tylko wszystko wymaga pracy. I ci ludzie, to jest w skrócie yy, respectable group of creative people, nie, respectable community of creative people, w skrócie CCCP. Bo, bo bo respectful ma C w środku, więc tutaj mogłoby być R, C, C, P, ale nie, C jest lepiej, respectful, respectful community of creative people. Na Vimeo taki opis mają, że to Vimeo jest dla takich ludzi. I ja też chcę dla takich ludzi, to są najfajniejsi ludzie. Więc dla takich ludzi na przykład jest y, na stronie już www.nawalony.com mogą sobie zobaczyć poezję zbereźno. No. Poezja z Bereźna, nowy odcinek też. To seria, seria jest, to jest właśnie taka seria. O takie serie mi chodzi, który też odcinek Poezja z Bereźna jest. Bo jak się skończy Poezja z Bereźna, to będzie komplet i więcej poezji nie będzie. Bo wymyśliłem 12 odcinków ma być tak. To jest właśnie taka seria. O, i takie serie będę chciał robić, takie serie. Fajne? Nie? Głupie? Nie wiem. Co mnie to obchodzi? Zresztą ja nie robię dla ciebie, tylko dla... CCP, CCCP robię dla... Jak się nazywa? Respectful community of creative people. To nie jesteś ty zapewne, a może jesteś. To dla ciebie tak, to dla ciebie to. I posłuchaj, czy fajne, i doceń piękno tej poezji. No więc wideo, przepiękne wideo, które jest, to jest tylko dla creative. Dla respectful community of creative people. Ale teraz właśnie niniejszym możecie usłyszeć słuchacze masy krytycznej nowy odcinek. Tylko nie puszczać mi gdzieś tego dalej, bo to jest tylko dla Respectful Committee of Creative People. Poezja z Bereźna. Wiersz zdobył trzecie miejsce w dorocznym przeglądzie poetyckim w Sromowcach Niżnych. Czyta Aleksander Oktawian Kuśka. Nie mam już miejsca które z domem, gdzie na wir świata spuszczam zasłonę, gdzie tule do snu myśli samotne, bo jakiś robol siedzi za oknem. Ech, ech! Zmęczoną dłonią ociera skronie i wierci dziury w twardym betonie. I w moją ścianę klinem się wbija, nic tylko strzelić w łeb. Chciałem napisać mądry felieton, chciałem się bardem stać i poetą, ale nie mogę, bo muszę słuchać jaką panienkę Robol wyruchał. I słucham jak ktoś nos wydmuchuje i że ci w rządzie to straszne prącie i widzę wenę jak się wykrwawia i jak natchnienie wypuszcza Paweł. Lecz nagle radość chwyta mnie nowa, że komuś chce się jeszcze pracować. I że spółdzielnia taka bogata, że blogo ciepla mi w środku lata. I gdy tą żyłem radosną chwilą, przez okno wpadło tynku pół kilo. Ktoś w parapecie dziurę mi zrobił, a smród papierosów mgłą pokój spowił. Nie wzlecę wyżej niż rzeczywistość, w Polsce być trzeba polskim artystom. Pisać o dupach, cyckach i chlaniu, i o robolach, i o ruchaniu. A jak ktoś nie chce poziomu gaci, to niech mi najpierw za to zapłaci, żeby mógł mieszkać w cieniu Topoli, gdzieś, gdzie za oknem nie ma roboli. W nagraniu udział wzięli autentyczni robole, których nagrałem. Ci chcę, jak za oknem opowiadali sobie. Jeden coś mówił do drugiego, a drugi mówił coś tam. Powiedz, co Joli, że ją coś boli, a nie miek. Coś. Nie, jak to było? tam do boli, do Joli, powiem coś. I to zamieściłem, oraz to rywisko. E, Anę, powiedział pan drugi robole. I tak mi się po prostu wzięło natchnienie przyszło. I to są te momenty prawdziwego natchnienia, te rzadkie. Rzadkie, te, tym bardziej, że to jest Polska. To jest Polska. Polska nasza kochana. żeby się wzruszam? Kurde. Tak, taka, taka po prostu. Nie wytrzymam tego wszystkiego. No i takie pełne życia wiersze. Kto wam takie napisze? Kto? Kto? No kto? No kto? kto? No, kto? no kto? No, no, na no, no, kto? No. Porządek to robię. Więc nikt. I tyle. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Ten, kto wie, to wygrał. Ten, kto nie, to przegrał. I... No i teraz... I teraz tak. I teraz... No i teraz to w ogóle... Ja tutaj informować też chcę wszystkich, że... Wszystko się zmieni. Wszystko. Bo będzie... Przyszła Becia, a mnie przestraszyła. Bo będzie... Będą, będę, opowiadania będą, będą, moje, moje nowe, nowe moje produkcje będzie. Będą rzeczy, będą, wszystko będzie. To, to wszystko czeka już na chętnych, tylko na tych, którzy wesprą mnie, bo to są ludzie najbardziej atrakcyjni fizycznie. Są ludzie, których e, nikt nie pomyli głowy z dupą. Są to ludzie, których nawet pryszcze po wyciśnięciu powodują, że, e, że powstaje zapach cudownych nasturcji. I dlatego ja nigdy nie nagrywam jak to jest Becia, bo zawsze ona przyłazi mi wziąć i powiedzie coś do mikrofonu, co nie ma w ogóle sensu. Nie aż zerowe poczucie humoru w ogóle ja żadnego. Myśl, tak. Mówię, że nie ma sensu nagrywać tutaj. Dlatego no, nie da się przy kimś nagrać. Ja muszę mieć studio i dlatego? Ja mówię o seriach i serialach dlaczego? Bo ja chcę zarobić, ja chcę was wszystkich wykorzystać! Oczywiste to jest, ja myślę, że nie trzeba tego było mówić w ogóle. Jest to zupełnie naturalne, że każdy każdego chce wykorzystać w Polsce tamte, też. Wynocha, idź stąd, już, idź stąd A ja powiem na koniec Bo już się muzyka do końca zbliża Że wykorzystanie moje jest po to Żebym ja mógł mieć gdzieś domek Gdzie mam więcej niż jeden pokój Może nawet dwa a, a jak bardzo się przyłożę do wykorzystywania To będą trzy I w jednym zrobię sobie studio Marzenia moje takie Studio zrobię, gdzie nikt nie będzie wchodził nigdy Nigdy, w życiu nikt, nikt Nawet kontrola, ABW nawet nie wejdzie Bo zamknę wszystko na dwa zamki i nawet jak jeden wyłamią, to jeszcze będzie drugi. Albo jak będą w jeden wsadzić klucz, to ja akurat drugi będę zamykać. A potem oni wsadzą z dołu i będą do górnego i górny będą chcieli otworzyć, to ja wtedy akurat złośliwie wezmę klucz i zamknę dolny. I tak w kółko. I nigdy nie wejdą. Nigdy. Bo to jest moje studio nagrań i tam będę miał tak. Będę miał czy reflektory. Będę miał green screen, taki zielony. Tak, tak, green screen. Całą ścianę green screen nową zrobię. Będę miał słuchawki, dwa słuchawki, aż dwie słuchawki zrobię. Będę miał staty, będę tam miał mikrofon i tam będę cały czas nagrywać, coś wymyślać, siedzieć będę, tam będą moje piosenki wszystkie. I nie będę musiał więcej przygotowywać się przez pół godziny, żeby nagrać piosenki, bo już będzie wszystko w tym studiu. I nie będę musiał się potykać o 50 różnych kabli, co muszę powyciągać tutaj z różnych szafek, żeby w ogóle coś można nagrać. No więc takie są moje marzenia i warto was wszystkich wykorzystać po to, żeby te marzenia się rzeczywistniły. I potem powstaną takie nieśmiertelne produkcje jak film o jajach, który ciągle czeka, film o skrzynce pocztowej, który ciągle czeka i 20 różnych piosenek, które ciągle czekają oraz jeszcze jest tutaj, widzę, zaległa piosenka, mam na pulpicie Kiszka Świętego Franciszka, która nie wiem, czy się doczeka i kiedy tego wszystkiego. I... Yy, mm, co tu jeszcze jest? O pieśń, pieśń Lamera. No, pieśń Lamera wy, trzeba napisać. Kiedy ja to wszystko zrobić? Kiedy? Kiedy? Tym bardziej, że, że potem muszę się zastanawiać nad jakimiś głupimi sekcjami premium, żeby mieć coś tam, żeby no, wykorzystać ludzi, bo potrzebuję studia. Dobra. A chyba, że jest gdzieś na sali jakiś... Yy, ekscentryczny milioner w ogóle, kurde, jakby mi się przydał ekscentryczny milioner, bo ile jeszcze co ja bym chciał zrobić, jeszcze opowiem, bo ja mam tyle marzeń wiele, jakie ja mam marzenie może się kiedyś spełni to, wtedy będziecie mogli powiedzieć że słyszeliście w tym odcinku Masy Krytycznej z 21 czerwca o tym że mówiłem to marzenie, marzenie takie, żeby mieć radio po prostu radio, porządne, normalne radio gdzie cała Warszawa słucha albo Londyn albo coś tam i prowadzić całe radio, po prostu radio, Taki moje radio, własne radio i odważne radio, bez tego radio ciągle, tego. albo albo mieć swoje drugie marzenie, jak nie radio, to nawet lepsze jest mieć program swój i taki, no to nie wiem, czy to mogę powiedzieć, taki newsowy, takie newsy, taki komentarz do newsów, taki śmieszny mój komentarz do newsów, taki w studiu po prostu. Aha. Wiecie, jak wygląda? O, daily show, widział ktoś daily show? Dailyshow.com, daily to takie właśnie, tak dużo pracy, ale jaki fajne, jaki efekt, jakie piękne. To wszystko jest takie piękne. Tyle jeszcze przede mną jest. Chyba, że mnie coś przeszkodzi mi coś tam. No. Albo chyba, że się nie znajdzie ekstetyczny milioner. To raczej jest prawdopodobne do pewnego stopnia. Dobra, to mówił Martin Lechowicz, Do następnego razu usłyszenia na stronie masy krytycznej. Pamiętajcie, że strona podróży to 666nawalony.com Szcza, dwóch pijaków pod płotem. I jeden pila drugiego. Ty, Mietek. A czemu ty tak cicho szczasz? A widzisz, Zenek. Bo ja szczem na nogawkę. Ty, to. Nie szkoda ci nogawki? No nie szkoda, bo szczem na twoją.